1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Środa, 22 kwietnia jest uspa. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sytuacja dobra, ale nie beznadziejna. O meandrach wojny na Bliskim Wschodzie opowiadał w Trójce nasz korespondent. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych dotyczy śledztwa prowadzone w sprawie programu Czyste Powietrze. Dziś Minuta Ciszy Przed Świtalami to kolejny punkt Czarnego Tygodnia w Placówkach Medycznych. Niejasna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Donald Trump jednostronnie przedłużył zawieszenie broni w wojnie z Iranem, mimo że nie doszło do rozmów pokojowych w Islamabadzie. Teheran z kolei domaga się zakończenia amerykańskiej blokady portów w cieśnienie Ormus. O wydarzeniach ostatnich godzin mówił w porannym. Zapraszamy do trójki nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Kilka godzin temu w gabinecie owalnym zakończyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. J.D. Vance, który miał być w samolocie do Islamabadu, ale nie jest. Irańczycy do Islamabadu nie przylecieli. Rząd Pakistanu twierdzi, że te negocjacje na jakimś poziomie się odbywają. Sytuacja jest patowa, tak to określają media w Iranie i Stanach Zjednoczonych. Na szczęście nie doszło do wznowienia pełnoskalowej operacji przeciwko Iranowi, bo gdyby do tego doszło, to przypomnę, Donald Trump mówił o unicestwieniu Iranu. Na razie wciąż będziemy żyć pewnie w najbliższym. Zawieszeniu. Na razie prezydent USA zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów przez amerykańską marynarkę wojenną. Agenci CBA na zlecenie Prokuratury Europejskiej weszli do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Funkcjonariusze zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Unijny organ prowadzi w tej sprawie śledztwo w kierunku niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. A więcej o tym tak Mara Kendzior.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 Minuta ciszy przed szpitalami to kolejny punkt czarnego tygodnia w placówkach medycznych w związku z trudną sytuacją finansową systemu ochrony zdrowia. O formie dzisiejszej akcji protestacyjnej, która rozpocznie się kwadrans przed południem, mówi Aleksandra Giczewska ze Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Symboliczny gest, ale ważny głos w dyskusji o konieczności wprowadzenia realnych, systemowych rozwiązań dla ochrony zdrowia. Sytuacja w szpitali powiatowych jest dziś najtrudniejsza od lat. Leczymy pacjentów, ponosimy wszystkie koszty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 Czarny tydzień nie ma wpływu na pracę szpitali, placówki biorące udział w proteście są w większości oflagowane, a część personelu ma założone czarne koszulki. Dziś spodziewana jest zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Węgry, które ją blokowały, teraz zdecydowały się znieść weto. Decyzja ma zapaść na spotkaniu ambasadorów państw wspólnoty w Brukseli. Zgoda Budapesztu zbiega się w czasie z naprawieniem przez kijów ru rurociągu przyjaźń uszkodzonego pod koniec stycznia podczas rosyjskich ataków blokowanie przez Węgry pożyczki dla Ukrainy przelało w Unii czarę goryczy. Na europejskim szczycie w ubiegłym miesiącu doszło do sytuacji bezprecedensowej. Wielu przywódców otwarcie potępiło Viktora Orbana, zarzucając mu łamanie ustaleń. Teraz, kiedy tranzyt -e ropy zostaje wznowiony, odchodzący węgierski rząd poinformował, że nie będzie już wetował. Ostatnia przeszkoda została usunięta. Skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, ale też dodała: Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze, bo już wiele było zwrotów w tej sprawie. File. Ukraina pilnie potrzebuje unijnej pożyczki, bo grozi jej bankructwo. Kijów zaczął już nawet ograniczać zakupy uzbrojenia, by zaoszczędzić pieniądze i podtrzymać funkcjonowanie państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawa rozpoczyna sezon letni nad Wisłą. Rejsy po rzece, statek do Serocka i kino plenerowe to niektóre atrakcje oferowane przez stolicę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski mówi, że nowością będzie Wiślana Liga Żeglarska. To zupełnie nowa formuła wydarzenia sportowego. Będą warsztaty oczywiście, zajęcia na optymistach dla najmłodszych, czy rejsy na jachtach klasy Omega. No i oczywiście również regaty o Puchar Prezydenta 6-7 czerwca, jak zwykle w okolicach Święta Warszawy. Większość atrakcji będzie dostępna już od 1 maja. My z obowiązku służbowego rezerwujemy zajęcia na optymistach. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl A jest żeglarska klasa pesymist? Pesymista nie ma, ale boję się, że Romek miałby trochę kłopotów na optymiście, bo to klasa <laughs> dla dzieci do 15 roku życia, więc raczej dla maluszków nie, Dalej tak, nie, nie ta kategoria wiekowa. Przepraszam, wagowa. Intermediolan jest już pewny gry w finale Pucharu Włoch. Świetnie, świetne pseudonimy ma Inter. Neracuri, czyli czarno-niebiescy. Bene Amata, umiłowanie, a moją ulubioną jest Il Biscione, czyli wielki zaskroniec. Jak zwał, tak zwał Piotr Zieliński z a w półfinale pokonali KOMO 3-2. Dziś drugi półfinał Atalanta Bergamo z Lazio. W pierwszym meczu, przypomnę, było 2-2. A w pucharowych rozgrywkach u nas w kraju Pogoń Szczecin uległa w półfinale Czarnym Sosnowiec. Po rzutach karnych to oczywiście Puchar Polski PZPN Kobiet. Po 90 minutach i dogrywce było 1-1. Do Mocno rozgoryczona była Anna Palińska, bramkarka Pogoni. To był mecz, który powinniśmy zamknąć. Miałeśmy, kontrolowałyśmy mecz, miałyśmy sytuację, wróciłyśmy do tego meczu, bo przegrywałyśmy najpierw, bo nie wróciłyśmy. No i rzuty karne tu po prostu brak umiejętności, stres, panika nie wiem po prostu. Na bramce jest duża odpowiedzialność, musiałam to zrobić, musiałam obronić, żeby dać wiarę dziewczynom, no ale niestety nie trafiłyśmy kolejnych karnych. A piłkarki czarnych Sosnowiec zagrają z GKS-em Katowice, który wczoraj odprawił z kwitkiem. I to pokaźnym. 5 do 0 Lecha UAM Poznań. Finał w połowie maja w Szczecinie. Magdaliner pokonała amerykankę Robin Montgomery 6-4 i 6-3. Jutro rano zagra z Iwą Jowicz z USA. To oczywiście Madryt, turniej WTA 1000. W drugiej rundzie niejako z urzędu jest Iga Świątek. Jej rywalkę jej wyłoni pojedynek kasatkiny ze Snigur. Magdalena French zagra z lepszą z, z meczu Jastremska i Sierra. Julia Szeremeta przegrała o jedną 8 finału pięściarskiego Pucharu Świata w Foz do Ignasu. To Brazylia. W ćwierćfinale powalczy za to Angelika Krysztoforska. W podnoszeniu ciężarów Mistrzostwa Europy w Batumi się rozpoczęły. Wiktoria Wołk na dzień dobry na ósmym miejscu zakończyła rywalizację w kategorii do 63 kg. Uwaga na jej wyniki. 208 kg w sumie w dwuboju, 95 kg w rwaniu i 113 w podrzucie, a o jej występie mówi trener kobiece Kadry Paulina Szyszka. Taktyka była taka, żeby pozaliczać podejścia i w podrzuuci,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 poprawiła swój wynik sprzed roku. Powtórzę, ta pani, czyli Wiktoria Wołk, waży 63 kg niespełna, a w dwuboju 208 kg Imponujące. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Środa będzie słoneczna, bezchmurne lub niemal bezchmurne niebo dziś nad głowami, a na termometrach po południu będzie na ogół od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, nieco cieplej, bo prawie, prawie 20 stopni lokalnie na zachodzie i północy kraju. Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia. Ogłoszenie społeczne.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 Zapraszamy do trójki. Kreatywność złodziei nie zna granic. Dowody mamy w telefonach od państwa 22 i 7 trójek. W jednym z pegerów na Mazurach, tam akurat kolega był szefem zakładu. Piękna, księżycowa noc. I kolega wyszedł z domu na chwilę, patrzy na horyzoncie, widzi dziwnie idący byk i towarzyszący mu człowiek. Podchodzi bliżej. Ten byk miał na każdej nodze zawiązany gumowiec. to tylko, żeby nie było śladów e, racji. I znowu te kalosze. To jest ewidentnie istotny element zbrodni, jak się okazuje. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej. The Strokes, tak grają o poranku Going Shopping w Trójce. Ale już czas na politykę, jest ósma trzynaście. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Nie będziemy opowiadać o pracocholizmie, który jest bardzo... Złym zjawiskiem. A o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu. Trochę zaciągnęliśmy antenę, więc się tłumaczę. Zaczniemy od relacji w koalicji. Jak Polska 2050 zagłosuje w sprawie ministry klimatu Pauliny Henik-Kloski, którą chce odwołać opozycja. Premier mówi, albo jesteście w środku, albo na zewnątrz stawia ultimatum Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz I co? Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim zacznę od tego, że myślę, że Klub Polski 2050 przede wszystkim zagłosuje odpowiedzialnie, ale ma prawo oczekiwać, żeby do pokazania jedności w, w koalicji był dobry sygnał z drugiej strony. Szkoda, że do ultimatum postawionego nam pan premier nie dostawił ultimatum postawione Paulinie Henik klosce żeby pojawiła się na spotkaniu i rozmowie z Klubem Polski 2050 50, bo to byłby element, który by zresztą wybił argument głosowania przeciw, bo byłaby rozmowa na poważne tematy. Można byłoby wyjaśnić to, o co klub chce i ma prawo zapytać. Zresztą podobnie jak polskie stronnictwo. Ludowe, więc nie jesteśmy w tym obszarze akurat jedyni. Ale to znaczy, że odpowiedzialnie się zachowacie, to znaczy, że zagłosujecie przeciwko odwołaniu Pauliny Henikloski? Wydaje się, że większość klubu zagłosuje, ale jednak tym warunkiem jest to, żeby doszło do tej rozmowy, bo wydaje się, że wypada i bez przerzucania się, kto kogo zaprosił, dwa kluby parlamentarne, Polska 2050, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe, panią minister, zaprosiły na spotkanie i wydaje się, że chyba nie jest to dużym Ale to problemem. jest zła ministra, bo jeszcze kilka miesięcy temu przekonywaliście, że jest świetna, tylko że wtedy nie było rozpadu, to było jeszcze przed rozpadem Polski 2050 na dwa kluby. To jest wątek, który można też jako jeden z elementów dodać, że była ministra Polski 2050, a z tej Polski 2050 wyszła, zatem też nie jest objęta umową koalicyjną i to jest element, o którym można porozmawiać. Ale ja przypomnę, że takie osoby, jak chociażby poseł Romowicz przez cały okres również funkcjonowania wskazywał na rzeczy, które mu się bardzo mocno nie podobały w decyzjach ministerstwa klimatu dotyczący szczególnie jego okręgu. Ja też wielokrotnie byłem jednak niezadowolony z twardych decyzji dotyczących województwa podlaskiego i braku wystarczających rozmów z mieszkańcami i branżą, między innymi drzewno dotyczące zbyt dużego nacisku na zbyt duże moratorium względem innych części kraju. I to były elementy, o których teraz jest okazja, no a ja trochę... będzie to spotkanie, czy nie będzie? Trochę to wygląda, wie pan, na takie jakieś porozwodowe yy, yy, niesnaski. No tak, ale wspólne dziecko, jakim jest koalicja, warto uchować i dla dobra yy, koalicji yy, te wewnętrzne, a teraz zewnętrzne niesnaski odłożyć yy, na bok i przedyskutować. Może to nie być łatwe spotkanie, ale yy, warte... Yy, przepracowania po to, żeby idąc na salę sejmową. Ja akurat nie będę głosował, więc mam ten komfort, że niezależnie od tego spotkania nie mam prawa głosu w tej sprawie na sali. Bo pan jest w Senacie. Bo jestem w Senacie. Natomiast no, wydaje się, że jeżeli jest zaproszenie ze strony klubu, to warto przyjść. Paulina Heniklowska to jest twarda sztuka, nie boi się na pewno nas, a zatem skoro się nie boi, to może przyjść i spokojnie... Przepraszam, porozmawiać. Ale czy Paulina Henik-Kloska ma problemy w związku z tym, że CBA weszło wczoraj do Ministerstwa Klimatu, ale też do Ministerstwa Funduszy Katarzyny Pełczyńskiej na zajmując dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze na zlecenie Prokuratury Europejskiej, która prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych? To jest obszar, który dotyczy działań od 2021 roku. Jak najbardziej dotyczy poprzedników i tych podstawowych, kluczowych decyzji, które wtedy zapadały, ale też dotyczy kwestii rozliczeń i działań w ostatnich latach, czyli co było zrobione w tej kwestii przede wszystkim dotyczące czystego powietrza. Ministerstwo Rozwoju, ja przypomnę, nadzoruje kwestię tej Elementów i te dokumenty, które zostały stamtąd zebrane, też tak czy siak dotyczą Ministerstwa y, Klimatu. I to jest moment, w którym warto to wyjaśnić, ale na pewno daleki jestem od stawiania jakichkolwiek zarzutów obecnej minister CBA zabezpiecza dokumenty aż od 2021 roku, a zatem zobaczymy, co z tej kontroli wyjdzie. Czy Polska będzie prokuracji? musiała zwracać pieniądze? No, takie niebezpieczeństwo przecież istnieje. To nie jest dla nas generalnie dobra sytuacja, bo każdy nieprawidłowości w każdym programie operacyjnym związanym z funduszami unijnymi, czy to jest KPO, czy te regularne programy, oznacza, że pieniądze, które trzeba zwracać, nie wracają do budżetu państwa, tylko wracają do budżetu Unii Europejskiej. Panie Marszałku, ale tych pretensji w koalicji jest trochę więcej. Koalicjanci mają do was żal, że chcecie podwyższyć progi podatkowe. Jest projekt ustawy, który jest zgłoszony bez konsultacji z ministrem finansów. To bardzo kosztowna operacja, ta podwyżka progów finansowych i budżetu na to nie stać. To dlaczego nie było rozmów w koalicji z ministrem finansów, zanim projekt został ogłoszony publicznie? Zacznę od tego, że podwyższenie drugiego projektu rogu jest czymś, czego nie zrobi koalicja rządowa. To w 2027 roku ogłosił w kampanii wyborczej obecna opozycja i przekona tym do siebie Polaków, więc wydaje się, że tutaj powinniśmy naprawdę wziąć to pod uwagę i wiedzieć, że tego ludzie... Oczekują. Polska 2050 wskazała również źródła, jakim można te środki zastąpić nie z kieszeni nas wszystkich obywateli, a zatem podatników. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. I jakie są te źródła? Na, chociażby z kwestie akcyzowe, czy kwestii pozyskiwania środków. No ale z właśnie big obniżyliście akcyzę na paliwo. Tak, ale choćby z Big Techów pozyskanie jednak środków, skoro płacą na całym świecie, czemu? Nie mogą płacić u nas, i byłyby to środki, które w naprawdę spokojny sposób zastąpiłoby to, co z kieszeni Polaków wychodzi. To jest 4000 zł dla tych, którzy wpadają w drugi próg, i to jest naprawdę szereg osób, które pewnie od kilku lat są mocno zaskoczone, że w ten drugi próg. Wpadły, a nie czują się osobami majątnymi, bogatymi, tylko mają poczucie, że zarabiają mniej więcej średnią takie średnie zarobki w, w, w kraju, i, i szczególnie w tej drugiej połowie roku jest to dosyć spore uderzenie w prywatną kieszeń tych, którzy drugi rok. Spadają. Natomiast kwestia decyzji i rozmów. Bardzo fajnie dzisiaj nawet zobaczyłem wpis, nomen, nomen, żeby popatrzeć na sprawy rozwodowe, jak to pani redaktor powiedziała, posła Komarewicza, który jeszcze w barwach Polskich 2050 już dawno o to także apelował i zgłaszał do, do ministra finansów i pisze, że nawet do dzisiaj odpowiedzi żadnej nie dostał, więc informowanie o tym, że takich rozmów nie było, czy sygnałów, nie jest w pełni prawdziwe. To też jest kwestia regularnych rozmów także ministra finansów z koalicjantami. Jeżeli Lewica, czy Platforma Obywatelska potrafi zgłaszać coś w trybie szybkim, albo wracać wrócę na chwilę do smartfonów po roku czasu jako swój własny pomysł, coś, co Polska 2050 już zgłaszała i teraz nabiera to... Zakaz smartfonów w, szko w szkołach. tak I nabiera to nagle szybkiego tempa w, w realizacji. To znaczy, że w tej komunikacji cały czas mamy coś do, do poprawienia. Niemniej jest już to na tapecie, więc Czy warto teraz Czy ta koalicja przetrwa do końca kadencji? Myślę i mam nadzieję, że tak. Dużo zależy od odpowiedzialności wszystkich partnerów i tych największych, jakim jest koalicja obywatelska, która ma kluczowe narzędzia w utrzymaniu tej koalicji, ale tak, również zależy od tych wszystkich mniejszych sióstr i braci w koalicji, którzy nawet jeżeli ze sobą czasami poszarpią się za włosy, to na koniec muszą usiąść do wspólnego stołu i tą familię polityczną utrzymać. Ale wie pan, użył pan tego sformułowania szarpanie za włosy, to w waszym wykonaniu to szarpanie za włosy, to rzeczywiście przypomina przedszkole, bo jak czytam co, co się dzieje na rządzie, że premier mówi, że minister wyjechała w delegację, padają pytania, czy wróci, czy nie wróci, że może by tam została. Minister później pisze w mediach społecznościowych, że to jest moberstwo i dziaderstwo. W ten sposób to komentuje. Naprawdę nie ma poważniejszych spraw w Polsce dzisiaj, niż takie okładanie się łopatkami? Ale żarty premiera, gdyby nie ujrzały światła dziennego w mediach, by były tylko by, żartami, które doskonale pamiętam jeszcze z narad wojewodów, że nieraz się zdarzało zażartować tak, że można to było odebrać, że trzeba się pakować i, i wracać d, do domu, a tak nie było. Natomiast minister też miała prawo na taki żart zareagować na swój sposób. Ale jest to coś kompletnie pobocznego, co nie wpływa na, na same decyzje koalicyjne. Mówię tu o żartach. Dotycz nas z narad, bo pewnie nie raz i cięte riposty się pojawiają z, z różnych Czyli to moberstwo i dziaderstwo to był żart, tak? Nie, to była reakcja na, na, na żart, który no, mnie osobiście nie dotknął, bo, bo nie mógł. No, natomiast no, pani minister miała prawo w jakiś sposób być poczuć się dotknięta. Ja chyba myślę, że bardziej. To Skoro to był żart, to zostawmy i przejdźmy podwładnym. do spraw poważniejszych. Przemysław Dziękuję. Kral, prezes giełdy Zonda Krypto, zniknął. Pracownicy giełdy dostali wczoraj wypowiedzenia. Komunikatory wewnętrzne firmy przestały działać. Money.pl donosi, że. Kral z Monako przeniósł się do Izraela, bo ma izraelski paszport yy, i coraz gorzej ta sytuacja wygląda. Wygląda fatalnie i kryptowaluty w Polsce powodowały od wielu lat sytuację, w której sprytni i cwani potrafili się na tym bogacić kosztem innych, często w oparciu o oszustwa i brak narzędzi w tym, które miała dać ustawa zawetowana przez prezydenta Nawróckiego o kryptowalutach, miała wzmocnić nadzór nad giełdami kryptowalut i uwaga, nie tylko dla tych, którzy w kryptowalutach inwestują lub próbują swoich sił na giełdzie, ale również dla tych wszystkich dotkniętych oszustwem finansowym, które w toku przekształcania ich pieniędzy w złotówkach na kryptowaluty po prostu znikały i prokuratura, policja docierała do miejsca, w którym było to jeszcze w tak zwanej normalnej walucie, ale kiedy wkraczało w kryptowaluty, to ślad ginął, bo nie mieli narzędzi choćby wejścia dalej łapania sprawców. I A pan inwestuje w kryptowaluty? Nie, nie inwestuję, ale byłem ofiarą oszustwa kilka lat temu, które pokazało, na szczęście nie były to potężne środki, ale które zniknęły ze złotówek na, w kryptowaluty i policja musiała umorzyć postępowanie i to jest jeden z elementów, które... Ale zainwestował pan w kryptowaluty? Nie, nie zainwestowałem w kryptowaluty, tylko zniknęły pieniądze z konta, które potem, ich ślad, został przekształcony w kryptowaluty i zniknęły gdzieś sobie i dużo stracił? w świecie. Dla mnie to była duża kwota, natomiast Ile? potencjalnie kilka tysięcy złotych to jest, jest dużo, natomiast w, porówn w porównaniu do tego, co teraz... Pół miliarda prawie jest pół Na początku stracili. było, że 350 tak, Ale dodajmy, panie redaktor, teraz, Szanowni Państwo, rośnie. naprawdę do tego wszystkich tych, trochę takich jak ja, którzy zostali dziś oszukani w zupełnie innej perspektywie, innej przestrzeni, ale pieniądze zostały przewalutowane na kryptowaluty i zniknęła. Zatem ten brak nadzoru na kryptowalutami uderza nie tylko w tą głośną sprawę, którą mamy, ale szereg osób, które nawet nie przyznają się do tego, że zostały w jakiś sposób oszukane. Czy to, że Przemysław Kral, jeśli to jest oczywiście prawda, prezes giełdy Zonda Krypto przebywa w Izraelu, oznacza, że dla polskiej prokuratury jest poza zasięgiem? Izrael nie wydaje swoich obywateli. To ja wrócę do tego. To oznacza, że kryptowaluty dają takie poczucie przede wszystkim już realnych pieniędzy, które pozwalają ukryć się na świecie albo przynajmniej próbować ukryć się na świecie. Wymiar Polski, wymiar sprawiedliwości będzie miał... Generalnie ciężki orzech do zgryzienia, żeby wydostać go, chociaż wydaje się, że Izrael powinien być krajem współpracującym. Pytanie, jak reaguje rząd Izraela też na wspieranie tych, którzy mają potężne środki w kryptowalutach. A czy tutaj były zaangażowane służby rosyjskie jak premier Donald Tusk sugerował, że w ten biznes i mafia rosyjska i służby rosyjskie były zaangażowane. Myślę i warto to podkreślić, że premier na naszego kraju ma dostęp do, do wiedzy, którą przekazują służby specjalne, zatem nie ma powodu do tego, żeby fantazjować tak poważnym temacie. Zatem wskazuje fakty, o których mówią Służby Kryptowaluty i zresztą wiele działań związanych z oszustwem ma swoje źródło i pokazuje, że choćby te wszystkie infolinie, które dzwonią do, do naszych obywateli i tak dalej, jak policja doszukuje się skąd dzwonią, no to adresy rosyjskie są najczęstszymi adresami, z których te sygnały pochodzą. Zatem jest to bardzo powiązane ze sobą przestrzeń przestępcza. A o tym, czy służby zrobiły wszystko, żeby ustrzec obywateli przed strategią tą pieniędzy. Porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać. Państwa i moim gościem był Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Pan marszałek z nami zostaje i przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie mam nadzieję większość z Państwa jest od poniedziałku do piątku, od 8.13. Zapraszamy do reklamy.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 Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Większość klubu parlamentarnego Polski 2050 powinna zagłosować przeciwko odwołaniu ministry klimatu Pauliny Henik-Kloski. Mówił o tym wicemarszałek Senatu Maciej Żywnow bez uników w rozmowie politycznej w Trójce. Myślę, że klub Polski 2050 przede wszystkim zagłosuje odpowiedzialnie, ale ma prawo oczekiwać, żeby... Do pokazania jedności w, w koalicji był dobry sygnał z drugiej strony. Chodzi o to, żeby Paulina Henik-Kloska spotkała się z klubem Polski 2050. Cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Straż Graniczna we współpracy z agencją Frontex deportowała 10 obywateli Gruzji, którzy złamali prawo w Polsce. Dopuścili się m.in. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieży, a także prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości. Cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu. Osiem osób otrzymało dodatkowo decyzje zobowiązujące do powrotu z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa. Roztargniony mieszkaniec Triestu na północy Włoch wyrzucił do śmietnika 7 tysięcy euro w gotówce. Kiedy zorientował się, co zrobił, pobiegł na posterunek karabinierów i poprosił o pomoc w znalezieniu śmieciarki, która odjechała z jego pieniędzmi. Śmieciarkę zatrzymano i zaczęły się poszukiwania cennej koperty w stercie odpadów. Po dwóch dniach udało się znaleźć banknoty. Pełny serwis trójki o dziewiątej. Do dziewiątej jeszcze 28 minut. Jeśli chodzi o poranek i pogodę o poranku, to mimo słońca proszę uzbroić się w wytrwałość na chłód. Te poranki są ostatnio chłodne. Po południu będzie kilkanaście stopni na przeważającym obszarze kraju, na ogół od 11 do 15. Niemal bezchmurne niebo dziś się szykuje. Dużo słońca w całym mieście, niech tak będzie. Chociaż mogłoby też popadać od czasu do czasu, prawda? Za 28 minut 9 za kilka minut mniejsza gra. Kto chce wziąć udział? Proszę bardzo. Dwie dwójki i siedem trójek. żeje żywcem, zastawiłeś. Się. 24 minuty, jeszcze do godziny 9. Za chwilę mniejsza gra, ale mamy już uczestników. Możemy się poznać. Na stanowisku numer jeden, pan Franciszek z Rokietnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. A, pan Franciszek z Rokietnicy. Rokietnica coś mi mówi. Czy syn Rafała z nami jest? <grywa> tak, syn Rafała. Tutaj A. siedzi obok. Czyli kibice Lecha Poznań. Dobrze pamiętam. Tak jest. Tak jest. A tak się składa, że na stanowisku numer dwa pan Remigiusz z Poznania. Dzień dobry panie Remigiuszu. Pan Remigiusz z Poznania, syn Jana, kibic warty. Kibic warty. No i zrobi się gorąco? Czy tam yy, nie ma jakichś niesnasek? Jak to wygląda w Poznaniu? Nie ma spiny, warta jest królową jest sztama, a no to dzisiaj wszystko w towarzyskiej atmosferze się odbędzie w mniejszej grze, no to za chwilę, za cztery minuty, no, teraz Empire High, nie wiadomo pewności nigdy nie ma Empire of the Sun each other Nearer than fall to We are the people of Empire of the Sun w trójcy. Za dziewiętnaście Mniejsza gra. A w mniejszej grze Franciszek z Rokietnicy, syn Rafała, y, uczeń szkoły średniej, konkretnie technikum. Dzień, do, dzień dobry, raz jeszcze Franciszku. Dzień dobry. A na stanowisku numer dwa pan Remigiusz z Poznania, syn Jana, jeśli dobrze zapamiętałem, e, tak. kibic warty, który pasjonuje się, jak powiedział, słuchaniem trójki, a zainteresowania to bycie szczęśliwym człowiekiem u pana Remigiusza, jak się dowiedziałem. E, czy te zainteresowania pan realizuje rzeczywiście? E, teraz jak najbardziej, tak? Szczególnie, gdy e, słucham trójki. No, Czuję się, Czuję się bardzo dobrze słysząc takie rzeczy, panie Remigiuszu, ale nie będzie pan miał forów. Nic z tego. Pytania są uczciwie przydzielone i zaczynamy od Franciszka. Franciszku, dziś Dzień Ziemi, więc o Ziemię, Matkę Ziemię zapytamy. Który kontynent jest najmniejszy? Yy, najmniejszy jest... Yy... Australia. Australia, to się zgadza, tak jest. To najmniejszy kontynent na naszej planecie. I także o ziemię pytamy pana Remigiusza, Panie Remigiuszu, czy najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest ma wysokość większą niż 9000 metrów nad poziomem morza? Ma mniej. Mniej, mniej tak jest. 8850 metrów. Zaokrąglimy już tę liczbę. A Jedna... Ca cały czas rośnie, właśnie, bo ja się w szkole uczyłem 848, a już jest 849 według e, danych, do których dotarłem. Jeden do jednego po pierwszej serii pytań, i teraz wracamy do Franciszka. Franciszku, rzut oka do kalendarium. Dokładnie 89 lat temu urodził się Jack Nicholson, amerykański aktor, nagradzany Oscarami, w tym Oscarem za rolę w filmie z 1975 roku. Na pewno pamiętasz to doskonale to była adaptacja powieści Kena Casey'a o pacjentach szpitala psychiatrycznego. Proszę, podaj tytuł tego kultowego filmu. Dość długi tytuł kilka słów w nim. Znajdziemy. Więcej nie podpowiem. E, jakaś podpowiedź? No właśnie. Y, raz, dwa, trzy, cztery słowa w tytule. Tyle podpowiem. Cztery w tytule. E. Czy to będzie y, Lot nad kogucim gniazdem? No, tak, Lot nad kukułczym gniazdem, to się zgadza To jest tytuł tego y, Filmu, mamy dwa do jednego Także podpowiadał pod tutaj pan presjo. Remigiusz Jestem trochę Panie Remigiuszu, no jeśli pan podpowiada Że tak w tytule, no to sam pan sobie tę presję na siebie nakłada, nie będę tutaj Właśnie. piłkę w polu karnym, w polu <laughs> i Teraz jest kontra Teraz jest kontra, no dobrze To w takim razie sport, niech będzie kategorią tego pytania I Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska Z 2024 roku Wicemistrzyni świata, srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii, Julia Szeremeta. W której dyscypliny jest reprezentantką? Jako konserwatywny Poznaniak może nie jest to najlepsza dyscyplina dla kobiet, ale jest to boks. Boks, boks. I czemu nie dla kobiet? Pan no Wizel, jak wiem. Julia walczyła na Igrzyskach. No proszę wiem, proszę wiem. pana, proszę pana Ja bym do ringu nie wyszedł Zresztą pan na pewno też I, i pe, nie dam się pe. przekonać, że jest inaczej e, tak, tak. Do to dwa do dwóch, do to dogrywka Także po sportowemu e, Czas dodatkowy, ja będę czytał zdania podpowiedzi Które prowadzą nas do jednego hasła To hasło jest przede mną Zapisane, więc nie wszystko Co pasuje do tych zdań e, się liczy Szukamy jednego hasła, kto pierwszy Ten lepszy, a pierwsze zdanie Podpowiedzi jest bardzo krótkie To rzecz ze skóry Najczęściej ze skóry. Portfel. Pasek? Mm, pasek do spodni. Tak, ten strzał był <laughs> udany. Portfel też by pasował, ale lepiej strzelił lepiej strzelił Franciszek. Ale rzuty karne to zawsze jest loteria. No właśnie, to była loteria. Udało się tym ja razem mówię. Franciszkowi. Tak się zastanawiam, tyle rzeczy ze skóry można, ty tyle rzeczy ze skóry, a tutaj taki szybki strzał. Ja nie wiem, czy tu są jakieś kamery za mną w tym studiu, Franciszku. No w sumie technikum, to, to może by się znał. Dziękujemy bardzo, bardzo panu Remigiuszowi. Pozdrawiamy serdecznie. Gratuluję Franciszkowi i życzę świetnego zakończenia roku szkolnego. Pozdrawiam. A dziś tych nie właśnie wielkopolskich derbach lepszy Franciszek z Rokietnicy. Franciszku, to czego teraz posłuchamy? To twój wybór. Jako nagroda za zwycięstwo w mniejszej grze? To ja poproszę Bob Marley, Free Little Birds. Słuchamy. Morning pieli swego, bo zdradzę Państwu, że Tata Franciszka, Pan Rafał też jakiś czas temu brał udział w mniejszej, że akurat przegrał, a też ten utwór proponował. Bob Marley and uh, Wailers. Jeszcze jeden Bob dziś się pojawi w audycji, ale na razie grupa Lori, wszystko jedno, wszystko źle. że okay. Lor w trójce. A teraz liczby. 75 tysięcy dziennie i prawie 2 miliony miesięcznie. Aż tyle utworów muzycznych wypluwa z siebie sztuczna inteligencja. Deezer, czyli francuski konkurent dla Spotify, informuje, że już niemal 44% utworów, które trafiają na ich platformę, to wytwór AI. Aj, aj, aj. Józef Niewiarowski. Kiedy wejdziemy sobie na Spotify, na playlistę najczęściej udostępnionych utworów w Polsce, pierwszy utwór będzie brzmiał tak. Proszę się przygotować na dyskotekowe rytmy. A następny na playliście będzie brzmiał o tak. Ta piosenka jest krótka, krótkie życie Proszę Państwa, toniemy w AI slopie, nawet wchodząc do sklepu, restauracji czy kawiarni. Jestem pewien, że na 50 osób siedzących w tej kawiarni tylko ja zwróciłem uwagę na tę muzykę. To jest absolutnie wygenerowane przez AI, a siedzę w no, dość popularnej sieci. Cześć, powiedz mi, dlaczego w niektórych miejscach, takich jak sieciowe kawiarnie, supermarkety, sklepy, gdzieś, gdzie ta muzyka brzmi w tle, leci muzyka generowana przez AI? Wynika to chyba z spraw autorskich, mi się wydaje. Tego, że łatwiej i taniej jest po prostu kupić utwory, które nie mają praw autorskich, od których nie będzie trzeba odprowadzać kantiem. Piotr Wiśniewski, właściciel kawiarni Toki. No, szkoda, że tak jak wcześniej opowiadałeś o tym, że wszedłeś do kawiarni i leciała muzyka. Takie miejsca mogłyby wspierać jakichś młodych artystów i pomagać im. Młodych artystów całe szczęście wciąż da się usłyszeć. Może już nie w każdym centrum handlowym, czy w każdej kawiarni, ale na pewno w radiu. Proszę posłuchać, co za duet. A ty drąż, drąż, drąż, Jadwigo. Bo my czekamy na wielkie bum. Teraz posłuchajmy, jakby to zagrała, napisała i skomponowała sztuczna inteligencja. Jadwigo, światło niesiesz w tunelu. Tam, gdzie kończy się strach i każdy kilometr, to trochę bliżej do miejsc co czekają na nas. Trochę grafomańskie i przekombinowane. Domyślam się, że to sztuczna inteligencja napisała, bo to słychać. Może spróbujmy mniej metafor i bardziej prostą narrację, żeby łatwiej zapadła w czamięć. Jeśli chcesz, możemy też zmienić Jakiś rytm... Co, albo... może, może nie. Nie ma problemu. Jakby coś, to możemy kiedy indziej wrócić do pomysłu... Nie, nie, po problemu... nie. Po prostu. Może jednak zostawmy to ludziom. No to ludzie i niesztuczna inteligencja, ewentualnie prawdziwa głupota zajmą się pisaniem piosenki jutro. Proszę się przygotować do pomagania nam, Bobowi i Karolajnie. Wybierzemy rano temat i w ciągu audycji porannej, czwartkowej napiszemy kolejną piosenkę. A ta pierwsza, Drillia Drill znalazła się w zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. No tak tylko po powiem. Za sześć dziewiąta.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 Ty z wielkim hukiem przebije ściany. To się nasłuchasz na swoją cześć. A ty drąż, drąż, drąż, go Za górą już czeka tłum. A ty drąż, drąż, drąż, Jadwigo. Bo my czekamy na wielkie Wciąż, wciąż, wciąż, Jadwigo brzuch góry zamieniaj w gruz I tak drąż, drąż, drąż, Jadwigo Gospodyń tłum już czeka tu Właśnie się kończy dziesiąty miesiąc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 Znacza całkiem solidny skrót. A ty drąż, drąż, drąż, ja W zasadzie, w zasadzie to nie drąż już. Nowy sąd, sąd, sąd, ja Już łączysz i kraka gród, więc już kończ, kończ, kończ, ja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 Żegnaj.